serdecznie witam w kolejnym odcinku podcastu nie tylko dla orów dzisiaj chciałoby się powiedzieć witam w podcaście w którym się trudno idzie nie wiem czy słyszycie takie miarowe jednostajne kroki tak to są moje kroki rzadko w moim podcaście podaję datę, rzadko podaję może nie proroku, roku, bo to zazwyczaj się okazuje, co się dzieje na zewnątrz, ale dzisiaj mamy styczeń. Dzisiaj mamy styczeń, dobrze powiedziałem? Tak, tak, dzisiaj mamy styczeń i idziemy w butach narciarskich. Można by na pewno powiedzieć, trzeba by powiedzieć, w butach snowboardowych, na snowboard. I muszę Wam powiedzieć, tak na Facebooku chcę to napisać. 16 lat przerwy, i mam małe nerwy czyli nie jeździłem bardzo, bardzo dawno. My się, mi się wydaje, że jeździłem w 1999 roku we Włoszech. Jakoś tak to było. Czyli to 16, może 17. musiałem zobaczyć papiery. Ale witam Was serdecznie z podcastu. Z podcastu w podcaście nie tylko teorów, snowboardowym dzisiaj. Znaczy na razie teoria. Na razie teoria, bo idę. Idę na stok. Mogę też samochodem podjechać, ale stwierdziłem, że że nie, że pójdę. To jest jakieś 20 minut drogi, więc pozwolę sobie z ręki coś nagrać. No i idę. Zobaczymy. Mokro jest, mało śniegu. Tutaj w miejscu gdzie jestem. Mówią, że ale zgód, że na stoku śnieg jest, mokry czy Ale to się okaże, ale w każdym razie idziemy. Zatem zapraszam Was na dzisiaj styczniowy, śniegowy, snowboardowy. Podcast niedługo. Liebe im Winter, Liebe im Schnee ist so wunderschön. Liebe im Winter, Liebe im Schnee, die kann nie vergehen. Admit it free. Z Zielonej Irlandii, z wyspy za morzami, z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla Orów. Witam po małej śnieżnej przerwie. I tak sobie pomyślałem, że zanim opowiem Wam o moich przygotach z narciarstwem, przypomnę sobie, jak to było z narciarstwem pod tylko dla Orów, bo były odcinki właśnie śnieżne. Z tego co pamiętam, pierwszy odcinek był chyba z Zuzą i Zarkiem, gdzieś pojechaliśmy na narty. Zuza zjeżdżała na oponie, a Arek, Arek zjeżdżał chyba na workusiana, jakoś tak było. To był może odcinek 13, może 14, może 15, jakoś tak było. A potem już chyba z 200 odcinków później zjeżdżałem z redaktor redaktorką Ginger. To były chyba jedyne dwa odcinki, z tego co pamiętam, śniegowe. No i cóż. Jeśli, jeśli mieszka się w Irlandii, to nie ma raczej szans na śniegowe szaleństwa. Jeśli mieszka się w Polsce, to owszem, owszem można zjeżdżać, jeśli mieszka się gdzieś na świecie, no to tym bardziej. Ja w sumie na nartach jeździłem w szeroko pojętych Alpach, trochę w Austrii, trochę gdzieś tam w Niemczech, w Szwajcarii chyba też. To był San Moritz, to jest chyba Szwajcaria I w Livigno też we Włoszech jeździłem. I tam się nauczyłem yy, na desce jeździć. Ale, ale właśnie tak sobie pomyślałem o tym wszystkim, przygotowując się do dzisiejszego podcastu, że zacznę od początku, czyli od momentu, kiedy to była może szósta podstawówka, yy, może nawet piąta, to był 82, albo trzeci rok zaczęliśmy jeździć rodzinnie na narty do Zakopanego i Zakopane zdecydowanie jest kolebką e, mojego narciarstwa i szukałem i szukałem, szukałem dzisiaj na mapach, ale nie znalazłem e, miejsca, gdzie się uczyłem na nartach w zakopanym, ale wiem, że po nartach był Pewex czyli e, chodziliśmy kupić za jakieś bony, jakiegoś marsa, stickersa albo coś takiego e, była to tak zwana werwirączka. Gdzieś właśnie w centrum Zakopanego taka górka i tam się uczyłem jeździć na nartach, miałem takie fajne plastikowe narty z jakimiś wiązaniami takimi związanymi. a potem dostałem, się nie wiem skąd, ale dostałem takie pomarańczowe Polsporty, które teraz mam iść, chyba tędy, tu jest ścieżka, ok, ja dostałem takie pomarańczowe Polsporty, i na nich sobie bardzo długo jeździłem i w sumie Zakopane, jeśli chodzi o narciarstwo, obcykałem całe, bo i z Gubałówki sobie zjeżdżałem i gdzieś tam chyba Razka z Prawego Wierchu też mi się udało zjechać ale główne nasze narciarskie szustowanie to było w Bukowinie Tatrzańskiej, tam pamiętam jeździliśmy naj, naj, najwięcej zawsze mieszkaliśmy w Zakopanem jeśli mnie pamięć nie myli, to były takie domy Fundusz Czasów Pracowniczych. Manru chyba, czy coś takiego. Na ulicy Ted Mayera, czy gdzieś jakieś takie były właśnie pistarskie ulice. O, już ciężko. No bo idę w butach snowboardowych. Idę w spodniach, oczywiście, snowboardowych. Idę w kurtce snowboardowej, oczywiście. No i pod ręką mam snowboard, proszę posłuchać. Tak hałasuje wiązanie. Ja pamiętam za moich czasów, e, jeszcze wrócę do tego panego, bo właśnie jeździłem w sumie i Bukowina-Taczańska, tam najwięcej. Chyba raz czy dwa razy byłem w Szczyrku, czy gdzieś tam. Ojecie, deskami mi trochę już ciąży. A, muszę jednak jakoś inaczej chwycić. Wiecie, w tym wieku to już ciężko. W każdym razie Ech, Zakopane, Bukowina-Taczańska, trochę Szczyrku. I to chyba tyle, gdzieś tam na Kopie, w Karpaczu, te rejony Szczyrk? Nie, chyba nie szczyrk. Chociaż nie, może być, bo tam mam jakieś rodziny i tam chyba jeździliśmy. O, widzę już wyciąg, tylko właśnie czy się kręci? Powinno się kręcić. Nie jest tak późno, jest trzecia po południu, jeszcze jasno. Zobaczymy. W każdym razie powiedziałem, że jakby nie było śniegu, to mnie przyjadą. Zobaczymy. No. No i potem zaczęliśmy jeździć, jeździć już w kraje, gdzie ten śnieg zawsze był, było troszeczkę drożej a zawsze ten śnieg był. Wtedy ja to mam przejść teraz. Cholerka. No bo jak wspomniałem mogłem jechać samochodem. Ale mówię ja poćwiczę troszeczkę chodzenie. Bo jednak stawy kolanowe są bardzo ważne. No i potem jeździliśmy do Austrii. Zazwyczaj to Solamsee. Tam było fantastycznie. Bo miasteczko było bardzo fajne, sympatyczne. Lodowisko. Może mi się uda z lodowiska właśnie też coś nagrać. Bo planuję się poślizgać. Właśnie przechodzę koło jeziorka. Tam był taki wyciąg, może nie inaczej. Tam, z tego co pamiętam, była taka kolejka górska, typu coś na gubałówka, ale schowana w skale i jechało się chyba z 20 minut pod górę, pod górę, pod górę, pod górę, pod górę. O, jeździ wyciąg, dobrze. E, I potem się zjeżdżało do samego do dołu i to mniej więcej tak dwa, maksymalnie trzy razy dziennie się udało, bo to jednak było bardzo, bardzo daleko. I pamiętam, że sobie na tych nartach jeździłem, to był właśnie 90 albo 80, 90, gdzieś tak 93, czwarty rok i sobie jeździło na tych nartach no i wtedy właśnie e, zobaczyłem jakiś wariatów na deskach i byliśmy wtedy pamiętam z Maciejem, Handkę z Bartkiem zielonaczkim, z Mikołajem Zielonackim jeszcze z jakąś ekipą z Agatą Handkę też no i tak sobie postanowiliśmy jakoś, że każdy sobie spróbuje bo już te narty były nudne Wtedy mieliśmy gdzieś po 18, 20 lat, coś w tym stylu. Pamiętam, że wziąłem deskę. Była taka dość ostra jedna górka. I wziąłem deskę, tak trochę nie wiedziałem właśnie, że, że są deski na lewą nogę, na prawą nogę. i Pożyczyłem sobie deskę. No i pamiętam, że to był bardzo, ale to bardzo bolesny sport, jeśli chodzi o początki, na samym początku uprawiania tego sportu. Bolało mnie wszystko. Bolało mnie wszystko, zupełnie wszystko. I... I wcale mi to nie przeszkodziło, żeby no, przez kolejne chyba 2 3, 3 lata jeździć na desce, bo było świetnie. A ja troszkę tak Wam się pochwalę, byłem z takim starym skateboardowcem, skateboard czyli deskorolkowcem. No i ten snowboard to idealnie pasował do tego całego stylu jeżdżenia. W zasadzie na tym snowboardzie nie musiałem się uczyć o tyle, że był problem z pierwszą górką, bo wziąłem się za ostrą i umiałem skręcać tylko w jedną stronę. O już mi ciężko. Mała przerwa. Umiałem skręcać w jedną stronę, skręcałem w jedną stronę. Spadałem na dubsko, obkręcałem się. Idę dalej. Obkręcałem się i znowu zjeżdżałem, a potem już jak już była ta duża góra, długa góra, to już sobie poradziłem elegancko. Wszystko było fajnie. No i pamiętam, taka wolność po prostu. Wtedy naprawdę bardzo mało osób jeździło na deskach. Pamiętam, że to było takie mało popularne. I pewnie, gdybym w tym 96 7 roku kontynuował snowboardowanie, to pewnie bym był taką jakną Marczuartis, albo siostrami tlauk tlaukowymi bym był. No ale kto to wiedział, jak to wszystko się potoczy. W każdym razie po 16-17 może 17 latach. Spróbujemy. Jeszcze raz. No i cóż. Może to być mój ostatni podcast. Z tego co wiem, co mi redakcja mówiła, że to jest prawdopodobnie przed, albo przed, przed ostatni podcast 10 sezonu i w ogóle już cholera. No bo trzeba odpocząć i może nawet zakończyć ten interes. W każdym razie yy, jadę już na rezerwie, jak już mówiłem ostatnimi czasy. I cóż. Życie płynie ale trzeba z niego korzystać jak najwięcej, dlatego jak już powiedziałem na samym początku tego podcastu, wybrałem się nie na narty, a na snowboard dzielnie idę cały czas dechą pod ręką, może z jakiegoś selfika szczelę, kto wie, żebyście widzieli, że nie udaje no i tak to jest buty fajne spodnie fajne, kurtka fajna kurtka jedyne, jedyn, jedynie słusznej firmy na B, która w zasadzie 20 lat temu e, zaczynała biznes. Taki właśnie chłopaki w kurtkach. To nie było takie narciarstwo, takie, że wszyscy byli obciśli, tylko ze snowboardem zawsze było odwrotnie. Czym luźniej, tym lepiej. No bo jednak tutaj ciałem dużo, dużo, dużo e, wariujemy i tak właśnie wyglądam dzisiaj, tak troszeczkę na takiego 30 trzydziestolatka. Czapka z pomponem. Kurtka taka niebiesko-żółto-zielona. Spodnie czarne, buty fajne, szare. I cóż, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Jakiś karnet Przy Lingach chyba się płaci w Austrii, nie? Jakoś tak w każdym razie. O, jeziorko jest. Może na łyżwach potem się uda powiedzieć. Zatem... Długie wejście, 10 minutowe. A ja cóż... Muszę sobie znaleźć miejsce, gdzie zapiąć buty. Założyć dechę. I cóż... Witaj, się, witaj śmierci. Oj, oj, oj, oj... Oj, oj, bo widzę takie małe jeziorko, którym pewnie na... naśnieżali... naśnieżali tutaj stok. Z tego jeziorka brali wodę. Jeziorko jest prawie wyschnięte. Znaczy, śniegu nie ma, więc musieli sztucznie naśnieżać. Jeziorko jest takie prawie puste. A ja cóż, tak jak powiedziałem. Spotkamy się. Ratrak. O, ja zawsze lubiłem ratraki. Kasborer, Setra. Zawsze lubiłem ratraki. Kurczę. Pamiętam, zawsze mnie zadziwiały te pojazdy. Nawet kiedyś z Lego sobie zbudowałem ratraka. Więc, więc tyle. I to cóż, spotkamy się już z wyciągu. Na krzesełku, nie, na kanapie, To jest kanapa, widzę. Zatem życzcie mi, mi wszystkiego dobrego. I do suszenia. Chciałbym wypożyczyć snowboard. I would like to rent a snowboard. Durch den fryszem da fuhren wir gemeinsam, dann zu einer kleinen hütte mitten in den bergen. Seit jeden Stunden sind wir beide nicht mehr einsam, denn an jedem Wochenend da fahren wir dorthin Serdecznie wieciamy z wyciągu numer 48 Na trasie Góra dół I co? Nie idzie źle, nie? Po 16 latach? No po 16 latach jest fantastyczna. O właśnie, słyszeliście, to jest mój osobisty trener. I cóż więcej dodać. Giędkie. Wszystko jest giętkie. Prawie wszystko, ale nie, nie wchodźmy w te nie wchodźmy w te rejony. Tak i yy, cóż Jest dobrze. Jedna gleba była. Jedna gleba była, ale to z racji tego, że nie widziałem górki i ponoć byłem lekko za wysoko ale to wszystko jest dobrze wszystko jest... ten co jechał też tak na miękkim właśnie się wyglebił i ten wyciąg czyli 28 minut jazdy wyciągiem to jest chwila odpoczynku z górki słyszycie oddech 40-latka i trochę ciężko ciężko ciężko wysiadamy teraz z wyciągu tak jeszcze zostały tylko 8 słupów i wysiadamy no i co, można powiedzieć e, tak z trasy, że sukces, sukces, tak samo jak z, z tymi sprawami, no wiecie, tego się nie zapomina, e, kwestia jest tylko balansu, e, czy ona ma być na górze, czy ja na dole, to znaczy mówię o desce, e, bo zazwyczaj deska powinna być na dole, ale czasem w wypadku, w wypadku jest odwrotnie, zatem sukces, krótkie wejście, ale tak to jest, e, Sukces, sukces, sukces po 16 albo 17 latach, sukces. Największym problemem snowboardzistym w moim wypadku jest wysiadanie z wyciągu. Siedzę sobie na śniegu. zapinam wiązania. Problem jest taki, że niestety ten wyjazd z wyciągu nie jest za bardzo profilowany, także po prostu bo normalnie zakłada się dechem, jedzie się z dechem przypiętą, czy znaczy nie zawsze, ale ja tak lubiłem i taki wyciąg się jeździłem, gdzie to było we Włoszech na przykład ostatni raz. No, to po prostu z wyciągu wyjeżdżasz i już prujesz na dół, a tutaj niestety jest tak dziwnie, że jest taki teren dość płaski, się wysiądzie z wysiągu, no i trzeba jednak tą jedną nogę wy wypiąć i się przypiąć. A to niestety jest z tą ilością ciuchów jest skomplikowane. Tak nie jest źle, bo za moich czasów buty miałem sztywne, narciarskie, takie wielkie, ciężkie, więc to w ogóle była maniana, żeby to przypiąć do tych butów, teraz jest wszystko miękkie. No i cóż, zapięty i jedziemy. Zapięty jedziemy. Jeszcze zrobię jeden, może dwa szósty na dół i to, to, to tyle bo już mi bolą kolana, wiecie w tym wieku jak wspominam, już wspominam, ale nie jest źle tak jak mój yy, trener mówił yy, całkiem dobrze, ja też czuję, że jest niezły power, więc yy, nisko na nogach, to podstawa to mi wychodzi, prędkość jest dobra yy, jest jeden taki moment, jak się jeździ na desce jak się przechodzi z jednego skrętu na drugi, to na przykład deska nabiera dość dużego, dość dużej prędkości, no i trzeba wymusić ciałem albo nogą, zależy z której strony w którą stronę skręcasz no ten skręt, czyli po prostu, jak skręcasz brzuchem na dół, no to pochylasz się i wypychasz nogę, a jak skręcasz w drugą stronę to robisz odwrotnie. Najpierw wypychasz nogę, a potem się pochylasz. No i zajebiście. Jedna kraksa, ale to z racji tego, że no, trafiłem na górkę, bo już się robi ciemno i nie widziałem, że jest, zakantowałem i przygrzałem lekko, ale na dupę przygrzałem, więc, więc w nosie śniegu nie ma. Zatem tyle i, i zapraszam Was już może na ostatnie wejście śniegowe, a może nie, a może pójdziemy wygrzać stare kości, zobaczymy. W każdym razie em, mamy tutaj ciepłe źródła termalne, więc kto wie, kto wie, kto wie. Może czas na dzisiaj skończyć i zabrać się za przyjemniejsze rzeczy, czyli moczenie się w gorącej wodzie. To do usłyszenia i albo ze stoku, albo z basenu spotkamy się w następnym wejściu. Tu radio, przepraszam. Tu nie tylko na... Serdecznie witam ponownie. Mamy śnieg. Zmrożony. Ale dzisiaj dzień mroźny, mroźny. Witam Was ponownie mojej lekcji snowboardowania no i cóż, żeby stare kości, jak to się mówi zregenerować może nie, ale odświeżyć um, przepełnić miłością, radością i, i zdrowiem, wybieram się na basen termalny no i chcę zrobić coś czego jeszcze żaden polski podcaster nie robił, ale czy mi się uda, to dowiemy się za chwilę w każdym razie, w każdym razie witam Was ponownie. Żyję! Żyję, żyję. E, jeździłem na snobornie, jak słyszeliście. Wyciąg. E, nie za długi, ale no, po 16 latach ciężko. No, było mi wybrać się na dużą górę, która jest tutaj całkiem niedaleko. Taka, coś się zjeżdża prawie godzinkę. A tutaj zjeżdża się troszkę krócej. W każdym razie wybieram się na basen. E, mam tu gdzieś ulotkę. Zaraz zobaczę basen siarczkowo-fluorkowy to po polsku chyba tak to brzmi Sulfa. chyba tak no. więc e, będę e, moczył masządy, będę moczył członki, będę moczył różne e, rzeczy zatem takie wejście właśnie trochę z dupy, w zasadzie to z ręki, idę sobie idę ehm. No i nagrywam w ten piękny, słoneczny, muszę wam powiedzieć, dzień. E, pomimo tego, że jest zimno, to słońce ładnie tutaj świeci. Taki jest dobry, dobry mrozek. No i czasem, e, jak już wspomniałem, stare kości trzeba wymrozić, wymęczyć, no i potem wymoczyć. A jak się uda potem... Właśnie schodziłem po schodach lodowisko, lodowisko, lodowisko na łyżwach też nie jeździłem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo, ale tak samo jak jeździłem na desce to już słyszeliście, tak te same przyzwyczajenia mniej więcej mi zostały na snowboardzie i tak samo jak jeździłem na łyżwach te same przyzwyczajenia zostały mi po, po po rolkach też na Malcie popieprzałem więc spotkamy się Spotkamy się już z łyżew, później, później, a teraz zobaczymy, może uda się zrobić dla Was niespodziankę, może nie, w każdym razie, w każdym razie wchodzę już do mojego przybytku, będziemy moczyć się wszystko, będziemy moczyć się wszystko, nie, moczyć wszystko i, i tyle. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Orłów. Er stand oft an der theke, immer wieder ein bier. Er war einer von uns, doch er war anders als wir. Manchmal war er der größte. Und dann wieder ganz klein. In sein rastloses Leben passte keiner hinein. Wilde Wasser Jeszcze witamy. Udało się. Jak słyszycie taki pogłos, to... Basen! Jednym z ostatnich podcastów, Paweł Duraj, konferencyjnych podcastów, rozmawiał z podcasterami i mówił też, że każdy polski podcaster powinien nagrać podcast wannowy. No i zadał to pytanie właśnie, czy wiecie chłopacy, że każdy polski podcaster musi nagrać podcast w wannie, te sprawy. A chłopacy się, tak się obruszyli, no, no ale jak? O czym? O, o temperaturze wody? Czy, czy jak? I to w zasadzie opisuje kreatywność może nie wszystkich, ale, ale kilku polskich nowych podcasterów, nowej polskiej podcasterskiej e, fali. No bez słów, to bez słów Paweł po prostu zadał genialne pytanie i genialnie głupia odpowiedź na to pytanie. A ja cóż, witam Was z basenu. I właśnie, czyli... któryś z polskich podcasterów nagrywał podcast w basenie termalnym. Właśnie, ja sobie wchodzę, właśnie, tak sobie, ktoś um, na skrzypkach na górze gra, Ave Maria, bo tu jest tak, że jest pan skrzypek i umila wszystkim e, kąpiele wodne. A ja cóż, wchodzę głęboko, Cóż, jestem zanurzony prawie. Hmm, jestem zanurzony prawie. O, ciepła woda dzisiaj jest. Bardzo. Wczoraj byłem, była zimna. Zimna, zimna, zimna. Dzisiaj jest cieplutka. Miało być jakieś 36 stopni. Ja byłem wczoraj wcześniej rano. O, ciepła woda. O, super. Tego mi było trzeba po moich nartach. Przepraszam, to taki nieskładny dzisiaj ten podcast, ale. Skończymy ten sezon, jak już wspomniałem i już po prostu jadę na rezerwie totalnej. E, jeszcze jakiś ostatni pożegnalny montaż i to wszystko, to wszystko, to wszystko. A ja cóż, jestem po szyję w wodzie. Basen ma 1,55, więc plus moja głowa to jest 1,80, czyli w jednej ręce zoom, w drugiej ręce w... woda. <ścoughs> I cóż, e, jestem prawie przekonany, że jestem pierwszym polskim podcasterem, który jest zanurzony po szyję w basenie termalnym i nagrywa do Was e, e, te słowa, podcast po prostu e, super, fajnie świetne wnętrze, Taki stary stary, stary budynek, woda może się nie gotuje, ale jest taka przyjemna jak się wchodzi e, i cóż, to lecznica już, woda lecznica, więc jak widzę z tego basenu będę o te 10 lat młodszy i znowu będzie wszystko trzeba zaczynać od początku ale takie życie, czasem coś się nie udaje i, i, i uczymy się na błędach i tak to jest że czasem trzeba zacząć od początku oczywiście z bagażem doświadczeń wiedzie, wiedząc to e, w zasadzie o tym co się źle zrobiło a ja cóż, nie nie, nie kończę jeszcze, bo jak wspomniałem może wybrali się na łyżwowisko, czyli lodowisko popołudnie. i zobaczymy co z tego będzie. A w każdym razie... Woda mi trochę wpadła. W każdym razie za topiony poszyje w wodzie. Stoję sobie po prostu w basenie. Z jednej ręce mam zuma. Z drugiej tą. Czyli wodę wychodzę. O i dzisiaj źle mi się gada. Źle mi się gada dzisiaj, ale tak to bywa. Zatem... Wychodzę teraz odłożyć zuma i wracam do basenu. Dziękuję wam za to wejście basenowe.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 ponownie po raz trzeci, czyli na początku snowboard, potem basen i teraz łyżwy. Łyżwy, łyżwy, łyżwy, ale niestety dwa do jednego. Ale dla nas. Czyli na łyżwy trzeba poczekać godzinkę, godzinkę, bo nie ma wolnych do wypożyczenia, więc cóż, cóż, cóż mi zrobić jak wrócić zapewnie do domu. Zatem... Na łyżwach się nie udało, ale umiem jeździć. Dobrze, dobrze, dobrze. Na desce umiem jeździć. Umiem troszkę pływać w ciepłym basenie, ale na łyżwach pomimo tego, że umiem jeździć. Nie udało się dzisiaj. Zatem kończymy ten podcast i cóż, do usłyszenia i dziękuję Wam za pierwszy, można powiedzieć, noworoczny, styczniowy podcast 2016. No i cóż, do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. Ja also das war jetzt das vier, äh, nee, nee, das, das dritte Album von der Gruppe äh, grabps niet und äh, es war für alle, die daran äh, mitgemacht haben, ein große spaß und, und viel Vergnügen und äh, alle hoffen, dass es nicht äh, das letzte album gewesen ist. Äh, bis zum nächsten mal äh, möchten wir alle Leute grüßen, die barfuß gehen mit einem kräftigen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Das klingt wie eine Sirene. Das ist gut. Das müssen wir machen. Hör das Mann die Beine. Ich komme nicht. Mehr.